Koło roweru odcinek 23. Jak podróżować autostopem. Dzień dobry, ja nazywam się Maciej Soboli prowadzę bloga narower.com, a to jest 23 odcinek podcastu Koło roweru. Dzisiaj oficjalnie porzucamy rower na rzecz autostopu.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 Um, pewnie też olałeś podcast, co? W ostatnich odcinkach poruszaliśmy tematy sensu podróżowania rowerem, transportu zrównoważonego, szukania idealnego towarzysza podróży, a Marcin Wójcik opowiadał, jak wygląda praca oficera rowerowego. Dzisiaj w moim studio, a tak naprawdę w salonie, goszczę świetnego faceta, który autostopem przejechał już ponad 80 tysięcy kilometrów. Jest to Kuba Rykodym. Cześć Kuba. Cześć. Zanim zadam pierwsze pytanie, przypominam, że notatki do tego odcinka podcastu znajdują się pod adresem narower.com ukośnik 023, więc jeżeli nie będziecie pamiętać rzeczy, o których tutaj mówimy, to spokojnie znajdziecie je pod tym adresem. Kuba, ile lat już autostopujesz? No, będzie już szósty rok w tym momencie. I gdzie byłeś w tym czasie? W ogóle... Powiedz, ile masz lat, albo inaczej, kiedy zacząłeś w ogóle autostop? No właśnie, stop? no teraz skończyłem studia, mam 25 lat, a zacząłem, kiedy miałem 19. To było po maturze, długie wakacje pomaturalne. Stwierdziłem, że chcę, chcę jechać gdzieś, a że nie miałem pieniędzy, to wybrałem autostop. I tak od tamtej pory właściwie co wakacje, a też między wakacjami gdzieś tam w roku akademickim zawsze tym stopem gdzieś jeździłem. I co, mama nie, nie bała się, żebyś sobie tak pojechał? Nawet nie było tak źle na szczęście. Mama sama stopem jeździ i raczej bardziej mi zazdrości tych moich podróży, niż się o mnie, niż, niż jakoś się, no wiadomo martwi się, bo to jednak jest mama, no to się martwi, ale nigdy mnie jakoś nie, nie, nie, nie zniechęcała do tych podróży, nigdy mi nie mówiła, żebym nie jechał. Zawsze bardziej mi zazdrościła, niż, niż się o mnie martwiła i jest moją najwierniejszą, fanką i kibicką moich podróży. Ale to ona zaszczepiła w tobie ten autostop? Nie, autostopu raczej nie, bo ona za bardzo nie jeździła autostopem. Raczej zaszczepiła we mnie taką pasję podróżowania, a sam autostop to już jakoś wyszedł przypadkiem trochę. Chociaż była taka historia, kiedy miałem 10 lat, to złapała, byliśmy na takiej wycieczce pod, San, pod Sandomierzem, i moja mama wtedy złapała na stopa pociąg towarowy, którym jechaliśmy do tej pory na zdjęcie właśnie, kiedy taki, taki mały Kuba, taki podjarany siedzi w tej kabinie, e, kabinie tego maszynisty i, tak, maszynisty? Tak, no. Tak, tak. I, e, no właśnie jedziemy stopem tym pociągiem towarowym. Fajna przygoda. E, a dlaczego w ogóle zacząłeś e, autostop? To jest tak, że nie miałeś roweru, a chciałeś podróżować, czy po prostu uznałeś, że to jest najmniej wymagająca dla Ciebie forma i po prostu możesz wskoczyć. Podejrzewam, że też chodziło o pieniądze, jak mówiłeś, mhm. że, że to było zaraz po wakacjach, znaczy zaraz przed wakacjami, po maturze, no to jednak tych pieniążków pewnie też nie było. i. No tak, wzię wzięło się to w ogóle właśnie z takich czysto ekonomicznych y, względów. Rower mia miałem, rower, ale był na tyle słaby, że nie wyjechałbym nim nigdzie daleko, poza miasto. Y więc jakoś tak przyszedł mi tutaj do głowy ten autostop, bo nie miałem pieniędzy, a w sumie ktoś tam jeździł, tak, więc stwierdziłem: OK, no to spróbuję w ten sposób. No i jeździłem tym stopem wtedy dosyć długo, tak właśnie dlatego, że było tanio, dlatego, że było to darmowe, więc sobie jeździłem i z czasem zacząłem zauważać, że, że to jest fajne, nie tylko właśnie ze względu na, te, na, na to, że jest darmowe. Ale tak te wszystkie rozmowy z tymi ludźmi, poznawanie jakichś w ogóle niesamowitych ludzi, takie właśnie przeżywanie różnych fantastycznych, zupełnie dziwnych takich przygód w, tych, w tej jeździe na stopę, no tak mnie wciągnęło, że do tej, do tej pory tym stopem jeżdżę i to już nie ze względów ekonomicznych, ale właśnie dla tej przygody. Czyli czysto ideologicznie, tak? No, dokładnie. E, dobrze, to w takim razie jak jesteśmy koło ideologii, powiedz mi co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? No właśnie tym pytaniem mnie zaskoczyłeś. E... Dla tych, co nie wiedzą, Kuba przed nagraniem pytał, czy go zaskoczę jakimś pytaniem. Gacia! Hmm, myślę, że e, najważniejsze dla mnie w życiu jest spełnianie marzeń. Bo no każdy z nas ma marzenia, ale myślę, że wiele osób e, nie dąży do ich realizacji tak w 100%. znaczy starają się zarabiać pieniądze, bo zwyczaj te te marzenia się wiążą właśnie z jakimiś finansowymi kosztami, ale zamykają się w tym, w tym zarabianiu pieniędzy. Cały czas zarabiają te pieniądze, żeby spełniać marzenia, a tak naprawdę nie spełniają tych marzeń, jak już mają te pieniądze na spełnianie marzeń. I wydaje mi się, że właśnie no dla mnie najważniejsze w życiu jest spełniać swoje marzenia, które są dosyć, dosyć rozbieżne, no bo raz, że bym chciał zobaczyć wiele miejsc na świecie i podróżować, dwa, że chciałbym mieć rodzinę i dzieci, no ale jakby to tak, to, jest, to mnie jakoś motywuje w życiu, to spełnianie, moich, spełnianie tych marzeń. Na twoim blogu widziałem, że masz dość pokaźną i bogatą listę marzeń i część z nich udało ci się zrealizować. Powiedz, jakie to były marzenia, poza maratonem? W ogóle szacun przede wszystkim za maraton. Mm, tak, ma maraton się udało przebiec. To było jedno z marzeń. Dużo tam jest marzeń takich czysto podróżniczych. Typu na przykład... Zjeść ryż w Chinach, albo wypić gruzińskie wino w Kaukazie, albo hmm, co tam było jeszcze? Przejechać się na koniu w Mongolii, y, czy zobaczyć Bajkał, czy y, zobaczyć tam budynki w Dubaju te wysokie. Y, no, już nie pamiętam tak, ale sporo tych. No tam już trochę ty wykreślenia. to jest, jest. Zapisana, tak, żeby, potem ona zapisana, żeby. Potem jest zapisane, żeby. Była, Sam sobie wracam pamięta. do niej czasem i czytam. A jaka jest w takim razie największa przygoda, jaką przeżyłeś dzięki autostopowi? Nie ma takiej ma jakiejś konkretnej przygody. Przygodą jest po prostu dojechanie do niektórych miejsc. Kiedy dojechałem stopem do Pekinu, ten ostatni stop, kiedy kiedy już wjeżdżałem do Pekinu, to już ostatni, taki właśnie kierowca, 60 kilometrów przed Pekinem, łapie, łapie stopa, zatrzymuje się pan, mówi, że jedzie do Pekinu. I on mnie dowodzi do Pekinu, do centrum miasta. To jest dla mnie niesamowita przygoda, ale jakby tak biorąc całościowo cały, cały ten, całą tą podróż, to było niesamowite. Tak samo właśnie nasz dojazd do Dubaju, gdzie tak naprawdę naszym ostatnim stopem było złapanie stopa, statko stopa przez Zatokę Perską z Iranu do Emiratów Arabskich. To też była świetna przygoda. No i milion różnych przygód związanych z ludźmi, niesamowici ludzie, niesamowita gościnność ludzka gdzieś tam, której doświadczaliśmy. No to naprawdę mnóstwo, mnóstwo takich fantastycznych, drobnych przygód podczas łapania stopa nam się przytrafiało. Dobrze. W takim wypadku, skoro mówisz cały czas o ludziach, Powiedz mi, skoro wybierasz sobie jakieś miejsca do podróżowania, to patrzysz pod kątem tego, jacy tam będą ludzie, bo od kogoś o tym usłyszałeś albo przeczytałeś w internecie? Czy jednak zaspokajasz ten głód zobaczenia nowych miejsc albo jakiejś budowli, o której gdzieś czytałeś, widziałeś lub setki razy pokazywali ją w filmach? Ja zawsze powtarzam, że najfajniejsze w, życiu, w podróżowaniu, w, w oglądaniu nowych miejsc i jakimś takim właśnie jeżdżeniu jest poznawanie ludzi. To ludzie kształtują jakby to, czy ta podróż była udana czy nie, przynajmniej w moim, w moim przypadku. Zazwyczaj tak było właśnie, że podróż w miejsca, gdzie byli fajni ludzie wspominam dużo lepiej niż podróż w jakieś znane miejsce, w którym tak naprawdę kontaktu z ludźmi nie miałem, typu na przykład byłem gdzieś tam w Paryżu, czy w jakimś innym znanym, pięknym miejscu, czy gdzieś na jakichś plażach Chorwacji ale jeżeli nie miałem kontaktu z miejscowymi, to tą podróż tej podróży nie wspominam jakoś tak super. A mogę, mogłem być na przykład gdzieś na jakimś totalnym bezludziu, znaczy bezludziu w, w sensie jakiejś wiosce w Bośni i Hercegowinie, totalnie nieznanej, totalnie nieturystycznej, z niczym ciekawym, ale z fantastycznymi ludźmi i wspominam ten pobyt w tej wiosce fantastycznie. I, i myślę, że właśnie to, te, te, te miejsca, gdzie poznałem fajnych ludzi, były są jakieś na, na moimi najlepszymi wspomnieniami. I też tak, jak jechałem na przykład do Iranu, to pojechałem tam głównie dlatego, że słyszałem o fantastycznych ludziach w Iranie i o tym, że Irańczycy naprawdę są bardzo gościnni. Bardzo wielu moich znajomych o tym mówiło, tych, którzy byli w Iranie i to był główny cel tak naprawdę, poznanie tych ludzi jadąc do Iranu. Jedną z najczęstszych wymówek przed podróżowaniem jest brak znajomości danego języka. Powiedz mi, jak sobie radzisz w komunikacji z ludźmi, nie wiem, na przykład w Gruzji właśnie albo w tym Izraelu czy, czy, czy Iranie? W Izraelu to nie jest, jest nie problem, bo tam każdy od wczesnego dzieciństwa do bardzo późnej starości mówi po angielsku, w sensie nawet, nawet jakieś tam starsze babcie, które spotykaliśmy, wszyscy mówią po angielsku. W krajach w Europie generalnie ten angielski faktycznie się przydaje, a poza Europą gdzieś tam na wschód jadąc tak naprawdę nawet ten angielski za bardzo, za bardzo go nie będziemy używać. Jeżeli ktoś nie mówi nawet po tym angielsku, to to to, to to to sobie da radę. W Gruzji to tam większość ludzi mówi po rosyjsku, więc jakieś tam podstawowe słowa można się dogadać, podstawowe rzeczy. Ale w praktyce, no nie wiem, podróżowałem w tych Chinach, podróżowałem w Mongolii. Podróżowałem w tym Iranie, gdzie tam też mało, mało kto mówi po angielsku i wszędzie się dało jakoś dogadać na, na taką improwizację. Jakieś migi, jakieś rysunki, gesty, tam nie wiem, mimika podstawowe jakieś słowa po angielsku czy tam jakoś takie międzynarodowe słowa typu stop czy coś. No i da się dogadać z tymi ludźmi na każdy temat. A masz jakieś aplikacje na telefonie typu słownik, najlepiej taki offline albo nie wiem, zabierasz ze za sobą jakiś malusieńki taki słowniczek rozmówkowy i w ten sposób się uczysz czy raczej... E tylko tylko dorywczo, gdy coś jest ci bardzo potrzebne. Bo wiedziałem, że jak łapiesz stopa, to często piszesz w danym języku, tak? Więc no, czasami jest ciężko, szczególnie jak ktoś nie zna, nie wiem, no, choćby liter po rosyjsku, no to mhm. amen totalnie, żeby coś złapać, tak? No nie, bo stoisz przy, na poboczu, łapiesz na kciuka i zaraz się ktoś zatrzyma. Nie? Także też te, te litery <laughs> można coś napisać na kartonie, ale to też nie jest. Nie jest y jakiś obowiązek i na samego kciuka też można spokojnie łapać. Także myślę, że nie znając w ogóle języka spokojnie można jeździć stopem, bo nawet właśnie przy dogadywaniu się z ludźmi to ten język nie zawsze jest potrzebny. Ja tam w w telefonie zazwyczaj mam jakąś aplikację do, jakiegoś, tegoś translatora, coś takiego, ale w praktyce tego w ogóle nie używam. Bo jadąc z kierowcą, rozmawiając, próbując się z nim dogadać, jakby to nie ma kiedy za bardzo wyciągnąć tego telefonu i zacząć szukać jakiegoś jednego słówka, tylko po prostu jakoś się próbujemy dogadać, próbujemy się jakoś porozumieć. Nie zawsze to wychodzi, ale zawsze jest fajnie, zabawnie i to przecież też nie o to chodzi, żeby się, żeby rozmawiać na jakieś, jakieś bardzo skomplikowane tematy, tylko po prostu, żeby się dobrze spędzić z sobą czas. Myśmy w Iranie mieli takie sytuacje, że na przykład byliśmy z jakąś rodziną, jakaś rodzina nas zaprosiła na obiad, byliśmy u niej w domu przez cały dzień. Nikt tam nie mówił po angielsku, my oczywiście po irańsku też, po irańsku też nie mówimy, więc... A cały czas rozmawialiśmy z tymi ludźmi, cały czas jakoś gdzieś ten kontakt z nimi był i to było w ogóle strasznie fajne, bo myśmy czasami ta jedna informacja skąd jesteśmy, to była przekazywana przez 15 minut z jakąś mapą, z jakimiś takimi rzeczami i ten przekaz informacji był bardzo taki ubogi, że tak naprawdę mało tych informacji między sobą wymieniliśmy, ale przez ten cały dzień się bawiliśmy z nimi świetnie. Ci ludzie byli tak otwarci i tak się cieszyli z tego, że my, że, że my u nich jesteśmy. My się cieszyliśmy, że, że ich poznaliśmy I, i ten kontakt z nimi naprawdę był fantastyczny. Także to nie o to chodzi, żeby się podogadać na jakieś super skomplikowane tematy, tylko po prostu, żeby się dobrze ze sobą bawić i, i jakoś miło spędzić czas i to na pewno z tymi ludźmi nam się udawało. Wiem, że potrafisz podróżować bardzo tanio. Podaj proszę przykład, jak wygląda w ogóle twoje życie w podróży. Nie mówię tutaj o tym, na czym oszczędzasz, bo że tak powiem, do tego przejdziemy za chwilę, ale powiedz, jak w ogóle wygląda taki przeciętny nie wiem, dzień w podróży, tak? I Jeżeli coś takiego istnieje, jak przeciętny dzień w podróży. Przeciętny dzień w podróży to zazwyczaj tak, budzę się rano w namiocie, namiot jest mokry, Borosa to jest strasznie denerwujące, kiedy rano się trzeba składać namiot, zresztą coś o tym wiesz i mokry od środka też często no. składam ten namiot, albo sobie jeszcze jem jakieś śniadanie w namiocie, albo poza namiotem, Na śniadanie zazwyczaj mam coś z supermarketu typu na przykład chleb i jakiś serek albo jakiś kawałek mięsa gdzieś kupionego, ale to zazwyczaj właśnie są w supermarkety i tego typu jedzenie? A ogólnie gotujesz, czy raczej jeszcze podróż prowiąc? tak? Zależy, gdzie. Teraz, na przykład, jak jechaliśmy do Dubaju, to nie mieliśmy kuchenki, nie używaliśmy jej natomiast kiedy jechałem do Pekinu to gotowałem coś często, biorę sobie kupowałem sobie kaszę, kupowałem jakąś konserwę i gotowałem kaszę potem w to wkroiłem jakąś konserwę, jakieś takie, takie mięsko i to takie, takie coś sobie często robiłem albo jakąś ofiankę rano to tak, to gotowałem sobie na takiej małej właśnie kuchence na małym palniku no i co? I składam namiot, jadę, łapię stopa a w jakim miejscu miałeś rozbity ten namiot? O, w... No na dziko zawsze, nigdy nie na jakichś polach namiotowych czy coś takiego, zawsze zawsze gdzieś na dziko, w jakichś w jakich, w jakich krzakach, na jakieś łące, na jakimś polu, czasem w parkach w miastach, no i tak w takich Ale starasz się chować przed ludźmi, czy, czy raczej czasem rozbijasz się na pałę tuż przy autostradzie za, za barierką? Różnie to bywa na przykład w takiej Mongolii to w ogóle się nie bałem ludzi i sobie po prostu stawiałem ten namiot gdzie chciałem później w Chinach na przykład już trochę bardziej większe miałem objawy, obawy, więc się starałem raczej chować przed ludźmi tak, żeby w miarę mnie tam nikt nie widział w Europie jak się, jak się rozbijam to też zazwyczaj tak, że, że, żeby mnie nikt nie widział tak gdzieś staram się rozbijać już po zmroku, zbierać zaraz nad ranem, żeby, żeby tam jakoś mi nikt nie, nie, nie chodził koło tego namiotu ale tak z zasady to myślę, że, że raczej tak, żeby mnie nikt nie widział. Okej okay. No i dobra, jesteś już pojedzony, spakowany, idziesz łapać stopa, tak? Idę łapać stopa, stoję, czasem 5 minut, czasem godzinę, no, no i jadę. A najdłużej stałeś? 24 godziny okay. <głos> w Hiszpanii i... No i co? I zatrzymuje się... No zazwyczaj jakiś plan, gdzie chcę dojechać na przykład tego dnia. Ten plan oczywiście często się zmienia. Myśmy w ogóle się śmiali właśnie jak jechałem z Piotrkiem do Dubaju, to mieliśmy... Zawsze rano robiliśmy plan, gdzie chcemy dojechać, co chcemy robić i te, tego planu nigdy nam się nie udawało, nie udawało zrealizować. Zazwyczaj rzeczywistość okazywała się znacznie ciekawsza niż, niż nasz plan i zaraz spotykaliśmy kogoś, dzięki któremu nasze plany się zmieniały na zupełnie lepsze niż faktycznie chcieliśmy. To dobrze, że nie na odbyt. Na szczęście nie na odwrót. No i jest plan, gdzieś tam się chce dojechać, ale tak naprawdę wszystko później weryfikuje życie, weryfikuje to, kogo, kogo spotkamy, kogo, kto, kto nam się zatrzyma, co nam zaproponuje. Może ktoś nam poleci jakąś lepszą drogę, może ktoś nam poleci jakieś fajne miejsce w pobliżu, zmieniamy plany wtedy. Nic nas tak naprawdę nie, nie ogranicza jakoś zazwyczaj. Czasami jednak czas, czas nas nagli, kiedy na przykład już chcemy, mamy na przykład ten bilet lotniczy z powrotem tam z Pekinu czy z Dubaju i musimy dojechać tam na jakiś czas, no to wiadomo, czasem ten czas nas ogranicza, ale zazwyczaj w podróży autostopowej jest taki luz, że, że nic nie, nie jest takie, żadne plany nie są takie konkretne, żeby nie można było ich zmienić. Dobrze, jak już jedziesz tym autostopem, to co robisz w kabinie? Rozmawiam. Myślę, że każdy autostopowicz jest winien swojemu kierowcy rozmowę, bo jakby to jest jedyna tak naprawdę waluta, którą on może mu zapłacić. Kierowca też często zabiera, szczególnie takiego jakiegoś turystę, ma nadzieję na poznanie tego kogoś. No i on nie zabiera go tylko po to, żeby mu pomóc, ale też żeby go poznać i jakoś sobie też miło spędzić czas. Często też kierowcy biorą z autostopowiczów, kiedy na przykład im się chce spać i chcieliby sobie pogadać, żeby też nie zasnąć więc jakby, no głupio mi by było wsiąść do auta do kogoś i milczeć i jakoś się nie odzywać, bo to nie jest taksówka, tylko to jest jakby też no ten, ten kierowca też wiem, że chce mnie poznać i też jest ciekawe jakby, co ja tu robię aczkolwiek też są takie sytuacje, kiedy na przykład widzę, że kierowca za bardzo nie chce gadać kiedy ja się go pytam, zadaję mu tam trzecie, czwarte pytanie z listy takich wstępnych pytań typu gdzie jedzie, skąd jest i tak dalej widzę, że nie bardzo, nie bardzo pod, podchwytuje tą rozmowę więc wtedy się też nie odzywam, no bo też kierowca ma prawo milczeć sobie, nie każdy musi chcieć rozmawiać z, z autostopowiczem, więc jak widzę, że on niespecjalnie ma ochotę, to wtedy też nie naciskam nie wypytuję, tylko po prostu jedziemy sobie i milczymy. Czasami słuchałem muzyki, czasami mam takie sytuacje, na przykład nie, nie, widzę, że kierowca nie bardzo chce ze mną rozmawiać, no to dobra, to milczę. A potem na przykład on włączył muzykę, leci dżem, nie? W radio. No i w ogóle... Ja jestem pytam, o, że jam, on mówi właśnie, że lubi, ja mówię, że też, że lubię, a to ten kierowca zaczyna w ogóle śpiewać ten jam, to ja zacząłem śpiewać z nimi, w ogóle jechaliśmy sobie, śpiewaliśmy, nie? Potem, potem zaczęliśmy już gadać, w ogóle ten się, te, też się kierowca bardzo otworzył i się fajnie wtedy też gadało. Także no, różnie bywa, czasem się gada, czasem się śpiewa. Czyli trafiłeś na pełny przekrój różnych charakterów pewnie, no, prawda? Zdecydowanie. E, dobrze. E, to powiedz w takim razie, jak już Przeszliśmy przez temat, co robisz w trakcie dnia, to powiedz mi, co wozisz w swoim plecaku i ile on przeciętnie waży? To jest około 15 kilo na plecach. Czyli, czyli prawie dwa razy więcej niż osoby, które podróżują pieszo z plecakiem. Tak, aczkolwiek ja też sporo pieszo podróżuję podczas podczas tych swoich autostopowych podróży, bo jednak autostopowiec często musi dużo przejść. Kiedy wychodzi z miasta na wylot, to jest czasem te kilka, kilkanaście kilometrów, czasem trzeba przejść. Czasem po prostu, ja lubię też chodzić, więc podczas swoich podróży też czasami robiłem sobie takie spacery, że cały czas koło Bajkału szedłem taką trasą 80 kilometrów, sobie zrobiłem na pie, pieszo właśnie wzdłuż Wzdłuż takiej trasy kolejowej na, na, na, na, na brzegu bajkału. Ale to pewnie dobre dwa dni zeszło, prawda? Dwa dni dokładnie. No. I. No i te 15 kilo czasem ciążą. Wiadomo, ale to 15 kilo to jest jakby taka waga, którą można. Wiadomo, się człowiek zmęczy, ale jest w stanie cały dzień z tym chodzić. Więc powyżej 15 kilo się staram już nie, nie ładować, bo to już by było ciężko. I co tam jest? No tam są wyłącznie najpotrzebniejsze rzeczy. To ja rzucę. Na pewno jest polar, na pewno jest namiot i na pewno jest śpiwór. Tak jest. I karimata. To jest taki karimata. zestaw do spania. Kilka ciuchów. Jakieś tam 4-5 zestawów powiedzmy, takich dziennych. No właśnie, a jakie, jakie ubrania za sobą zabierasz? Bierzesz e, jakieś szmaty, że tak powiem, które tutaj ci się już znosiły? Bierzesz ze sobą e, ubrania z włókien naturalnych, wolisz plastikowe rzeczy, czy kupujesz sobie 5 świeżych t-shirtów e, białych po 5 złotych i, i masz je zamiar wytyrać po prostu w podróży? Ja nigdy jakoś nie byłem y, zwolennikiem takich nowoczesnych różnych y, ubrań i różnych sprzętów, bo myślę, że to dużo... One tak naprawdę nie dają, a dużo kosztują i jest taka sztuczna potrzeba często posiadania takich rzeczy, które ja się staram sprzeciwiać i raczej mam tam kilka różnych takich termoaktywnych ciuchów, to sobie je zabieram, no bo jakieś tam przez lata się jakoś tam uzb kilka uzbierało, takich więcej biorę, ale też spodnie na przykład mam takie stare, gdzieś kupione Allegro bojówki, które są bardzo wygodne, mają duże kieszeni, a nie są na pewno w żaden sposób termoaktywne, są raczej raczej bardzo tanie i bardzo. Mm, Pewnie jeansowe wytrzymały też, co? No, no dokładnie. Dosyć ciężkie niestety, ale, ale wygodne i już nieraz w podróży je miałem i się sprawowały bardzo dobrze. No i... Bierzesz ze sobą jakąś apteczkę? Biorę apteczkę. Okej. Okay. Duża? Czy raczej tylko plaster, bandaż i tyle? Ja no jest tam kilka leków, jakiś aspiryn dla remidów i tak dalej. Okej. Okay. I przydała Ci się? Na szczęście jeszcze nie. Je, okay. Nie jeszcze, na szczęście nie. To fajnie, fajnie. Ehm, dobrze, o, sprzęt foto, elektronika? To tak, no tego jest sporo, bo lubię mieć wszystko udokumentowane, więc jest... To, to dawaj, co co wozisz? Jest lustrzanka Canona z jakimś tam w miarę dobrym obiektywem, e, jest kamera GoPro, no i jest telefon i aha i tablet zazwyczaj, żeby też... Y, telefon mam taki jakiś najtańszy taką starą Nokia, która długo trzyma, bateria, natomiast... Y, żeby prowadzić bloga, no bo tego bloga też prowadzę z podróży zazwyczaj, no to mam tablet, z którego sobie tam piszę posty. No do tego oczywiście całe kable, wszystkie baterie zapasowe, karty pamięci i tak dalej, więc też trochę tego jest. I widziałem, że wozisz ze sobą ładowarkę do e, samochodu, więc podejrzewam, że dużo rzeczy wozisz, e, przepraszam, dużo rzeczy po prostu ładujesz pewnie w samochodach, tak? Mhm. No jednak autostopowisz sporo czasu spędza w autach, więc ta ładowarka samochodowa jest niezbędna. Okej, okay. czyli to mamy załatwione, e, to jeszcze tak, w plecaku. A właśnie, a co wozisz do jedzenia w ogóle? Jak to u Ciebie wygląda? Zapas wody i tak dalej, bo jednak tutaj no może być problem czasami, prawda? Z wodą? No czasem jest, ale zazwyczaj jednak autostopowicz porusza się w miejscach, w których są ludzie. Raczej autostopowicz nie pojedzie w jakiś dziki step, gdzie, gdzieś dość w środek lasu, bo tam po prostu mało kto jedzie, więc też autostopowicz nie złapie kierowcy w takie miejsce. A też jakoś ja nie, nie, nie, nie, no nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym był gdzieś na jakimś, na jakimś bezludziu i by mi się kończyło tam jedzenie czy woda. Zawsze jednak autostopowicz jest w miejscach takich cywilizowanych, więc tam są stacje benzynowe, są jakieś sklepy tą wodę można zawsze kupić czy uzupełnić w jakiejś toalecie na stacji benzynowej czy jeżeli nie to nawet jakiś dom gdzieś nie wiem, kończy mi się woda, więc spukam gdzieś do jakiegoś domu i proszę o butelkę wody nie ma żadnego problemu z tym właśnie chciałem zapytać o wodę, ogólnie pijesz wodę z kranu, tak? kraniczanka, Okej, okay. nie zatrułeś się nigdy? nigdy żadnych problemów no to mamy podobnie, to dobrze um... To zanim przejdę do następnego pytania, chciałem przypomnieć, że notatki do tego odcinka znajdują się pod adresem kośnik 023. Nie brakuje Ci czasem wygodnego miejskiego życia podczas autostopowania? Bardzo mi brakuje. Jak sobie czasem pomyślę, jak jestem w jakimś mokrym namiocie, wszystko mam przemoczone i sobie pomyślę o suchym moim łóżku, wygodnym, ciepłym, no to jasne, że tęsknię strasznie czy o właśnie kawie w mo moim ulubionym kubku w domu. No wiadomo, tęskni się, ale jakby no, to wtedy się, fajnie, wtedy się to docenia, wtedy się fajnie wraca do tego domu i, i się też docenia to, co się ma na co dzień, tą wodę ciepłą, która leci z kranu, która w ogóle jest tak y, czymś tak, tak niesamowitym z punktu widzenia podróżnika, który ma tylko tą butelkę i zero bieżącej wody, czy właśnie jakieś ciepłe łóżko, suche, no to tych to rzeczy się na co dzień nie docenia, a to, to jest fantastyczne. A jak się kąpiesz i jak sypiasz w podróży? Nie kąpię się. Nie, no żartuję. No, kąpać nie kąpię, ale się myje. W sensie jakoś tam w, w, w, w tak naprawdę w toalecie takiej na stacji benzynowej, czy w centrum handlowym, czy gdzieś, szczególnie w toalecie dla niepełnosprawnych, gdzie można się zamknąć od wewnątrz, jakby w pomieszczeniu z umywalką. No to w takiej umywalce człowiek jest się w stanie umyć cały. I nieraz tak właśnie się myłem i tak naprawdę podczas moich podróży chyba nie było tak, żebym na przykład dłużej niż te 2-3 dni się nie mył, nie miał jakiegoś miejsca właśnie, gdzie mógł się umyć, bo zawsze gdzieś są jakieś stacje benzynowe, zawsze są jakieś takie publiczne toalety, gdzie można się umyć. Więc z tym nie ma problemu. Zęby też to codziennie, bez problemu z wodą z butelki, gdzieś tam jak jest woda pitna, to w butelce to i zęby można spokojnie umyć. No a tak, żeby się cały myć, no to tak właśnie co dwa, no maks trzy dni, to spokojnie podczas tych moich podróży jestem w stanie. To ja polecam jeszcze Bidet. Kapitalna sprawa. No dobrze, a jak jest w takim razie z potrzebami fizjologicznymi, też czasem po prostu, była taka książka w Stanach wydana, nazywała się How to shit in woods. I mniej więcej, z mojego doświadczenia, bardzo często tak to wygląda. To bardziej, że jeżeli ten podróżny dzień jest zbliżony do następnego, to organizm też się tak reguluje, że, uh -huh. że się no, gdzieś tam za ten namiot idzie, że tak powiem, prawda? No. U Ciebie pewnie jest podobnie, no i trzeba się wyzbyć tego strachu przed. przed <laughs> Brakiem toalety, prawda? No, nie jest jakiś duży problem dla mnie już. Po tylu, po tylu dniach podróży to już się człowiek przyzwyczaja. A jeszcze pytałeś o spanie, gdzie śpię. Tak no to śpię w namiocie, czasami bez namiotu, czasami na przykład jak lecę gdzieś jakąś linią lotniczą, typu na przykład Wizer, gdzie mam tak mały bagaż podręczny, że nie jestem w stanie wziąć namiotu, no to wtedy już jest bardziej taka właśnie yy, jakaś korzystanie, improwizowanie troszeczkę w, tej, w, ty, w, tych, w, tym, w tych noclegach, typu jakieś wyszukiwanie różnych pustostanów na przykład, albo jakieś yy, Opuszczonych, yy, opuszczonych jakichś, nie wiem, no, opuszczonych domów, czy tam jakichś przystanków autobusowych, czy ambonek myśliwskich, czy czegoś takiego. Yy, jakieś stare kioski na przykład czasem otwarte są i tam sobie spałem. No, tak i, i taka improwizacja i wyszukiwanie różnych ciekawych miejsc, gdzie można bezpiecznie się przekimać z dachem nad głową. To teraz mam krótkie pytania. Najdziwniejszy środek lokomocji, jaki złapałeś na stopę, to. A, yy, pociąg towarowy się nie liczy. Nie liczy się, bo to, to była moja mama. Najdziwniejszy środek transportu, statek chyba przez Zatokę Perską. Opowiadaj. To był dziwny stop, bo myśmy chcieli właściwie jechać do portu i tam rozmawiać z kapitanami, którzy by nas mogli prze, przewieźć, yy, zabrać na pokład, gdyby płynęli do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To było na południu Iranu i tam właśnie chcieliśmy przepłynąć do Dubaju. Yy, I powiedzieliśmy o, o tym takim naszym znajomym Irańczykom z surfingu, i oni mm, powiedzieli, że okej, okay, to oni nam pomogą. Wzięli wolne w pracy i pojechali z nami do portu, ale nie pojechali do takiego portu prywatnego, tylko pojechali do portu takiego, który wysyła promy do Emiratów Arabskich no to było tak i, i tam po prostu zaczęli pytać o to czy możemy tutaj za darmo przepłynąć tym promem to było tak samo absurdalne jakbyśmy poszli po prostu no, w, w Polsce na lotnisko i chodząc od jakiegoś biura do biura na lotnisku pytali czy możemy za darmo lecieć samolotem no absurd zupełny ale po dwóch godzinach chodzenia po różnych biurach do coraz wyżej postawionych jakichś kapitanów no w końcu się udało i dostaliśmy bilety na prom z, z, z Iranu do Emiratów Arabskich jeszcze tego samego dnia popłynęliśmy. Świetna historia. Drugie pytanie. Najdalsze miejsce, do którego dojechałeś stopem to? Pekin. Ile to było kilometrów, ile dni? To było jakieś, znaczy cała ta podróż to było jakieś chyba 11 tysięcy kilometrów. Ale też troszkę sobie krążyłem, bo jechałem przez, Rosji, przez, tam, przez Rosję, przez Moskwę nad Bajkał. Nad Bajkałem tam sobie troszkę jeszcze pojeździłem dookoła. Potem Mongolia, po Mongolii też trochę jeszcze pojeździłem i dopiero potem dojechałem do Chin. I w sumie to trwało dokładnie miesiąc i trzy tygodnie. Ile trzeba mieć gotówki na taki wyjazd? No dobra. Ile tobie się udało wydać pieniędzy wtedy? Mi wtedy z całym, jeszcze z biletem lotniczym powrotnym, bo z Pekinu leciałem do Londynu samolotem, z wizami, które też były dosyć drogie, bo rosyjska i chińska wiza są drogie i z jedzeniem, bo tak naprawdę za jakieś noclegi i transport poza tym samolotem nie płaciłem, zapłaciłem dokładnie za to wszystko 3,5 tysiąca złotych. No, czyli mniej więcej tyle co półtora tygodnia w jakimś hotelu w ładnym miejscu, tak? Mhm. Aczkolwiek to też można obniżyć te koszty, bo ja wtedy za jedzenie trochę dużo płaciłem, jakoś tak sobie nie, nie, nie oszczędzałem tutaj bardzo, a myślę, że są ludzie, którzy by to dużo taniej, by dużo taniej pojechali. Ale to chyba nie, nie zawsze chodzi tylko o to, żeby było najtaniej, tylko też żeby czegoś spróbować, więc, więc myślę, że, że te pieniądze nie poszły na marne. No, pewnie. Na co trzeba najbardziej uważać podróżując autostopem? Na ludzi chyba. To znaczy, ja zawsze uważam, że autostop jest bezpieczny, bo on jakby przez, przez ludzi, którzy nie jeżdżą stopem, uważane za coś bardzo niebezpiecznego, wszyscy od razu mają jakieś takie wizje, że wsiadamy do jakiegoś psychopaty, mordercy i tak dalej, ja to tak naprawdę się nie zdarza. Aczkolwiek też trzeba być, myślę, że trzeba być tutaj uważnym, no bo miałem takie sytuacje, że odmawiałem na przykład, ktoś się zatrzymywał, ale widziałem jakieś tak nie bardzo, takie pierwsze takie, takie wrażenie, jakaś taka intuicja, że, że ktoś taki jest mało, mało, mało godny zaufania mhm. i po prostu nie wsiadałem wtedy i mówiłem, że nie, że, no, mówił, że jechał, jedzie tam 60 kilometrów, ja mówię, że nie, dobra, to nie, bo ja tam chcę dalej czy coś i, i nie wsiadałem, kiedy widziałem, że ktoś, nie wiem, tak ufam po prostu pierwszemu takiemu wrażeniu i takiej intuicji, jak widzę, że ktoś taki jest nie bardzo, no to wtedy nie wsiadam. Podobno to jest właśnie taki nasz mechanizm biologiczny, że w ciągu pięciu sekund jesteśmy w stanie ocenić osobę i jak widać w przypadku jakichś tam, nie wiem, randek, E, to się przydaje mniej niż, niż w przypadku <śmiech> autostopu, ale czasem zdarza się tak, że e, się pomylimy, e, więc miałeś jakąś taką sytuację naprawdę niebezpieczną, gdzie z początku ten kierowca wyglądał a tam w porządku, a potem okazało się, że niezłe z niego ziółko. Mhm. Generalnie nie, nie miałem jakiejś takiej niebezpiecznej sytuacji, aczkolwiek zawsze tutaj opowiadam sytuację, kiedy w Iranie jechaliśmy z takim panem, to była cysterna, on był właśnie kierowcą, tym, to była taka dosyć duża no ciężarówka po prostu i on był dziwny od samego początku, no ale dużo się spotyka w autostopie dziwnych kierowców, więc jakoś tym nie przejmowaliśmy. Bardziej zaczęliśmy przejmować, kiedy wyciągnął z schowka z witek, jak się okazało, morfiny i zaczął, zaczął sobie tu przygotowywać, a przygotowywał to jakoś na ogniu. No, zaczął odpalać butlę gazową i tam z, jakiś płomień. Na tym płomieniu, na łyżeczce, chciał to jakoś przypalać. Grubo. No, zaczął jeszcze machać tą strzykawką gdzieś tam no i zrobiło się tak trochę nieprzyjemnie. Ja mu tam zacząłem zakręcać tą butlę. Żeby, mówimy, że nie, żeby tego nie robił. On znowu to odkręcił tą butlę. My mówimy, że nie. Piotrek zaczął udawać w ogóle, że ma astmę, jakiś atak astmy, że nie może tej, ta butla nie może tutaj chodzić, ten gaz się nie może, nie może palić, bo on nie może oddychać. Ale ogólnie dość stresowo było. Tak, dosyć stresowo było wtedy. Powiedzieliśmy od razu, że chcemy wysiąść, bo nam się chce sikać. On mówi, że to się nie może zatrzymać, bo to była autostrada. No i w sumie tak 20 minut jeszcze jechaliśmy do nas najbliższej stacji benzynowej. Jechał cysterną po autostradzie tak i chciał sobie załadować morfinę. Tak. <laughs> A jeszcze w ogóle bardzo kulturalnie zapytał, czy my też nie chcemy. A, no najważniejsze to się dzielić z bliźnim, tak? Grubo. I jak to się skończyło? No, znaczy, była stacja benzynowa. Ja tam za, za każdym razem jak on chciał sobie to odpalić, to mu zakręcałem. On taki też był troszeczkę zirytowany tym. Więc jak była stacja benzynowa, to też się chętnie zatrzymał, żebyśmy już sobie wysiedli, bo też sobie chciał tam zaaplikować, a myśmy mu, mu nie dawali. Ale było bezpiecznie ogólnie koniec no, końca. Poza tą strzykawką, która gdzieś tam ale... latała, to wymachiwał nią trochę. Trochę że tu przesadzam, żeby wymachiwał, ale była tam gdzieś ta strzykawka i ona mi im bardzo ja jeszcze siedziałem blisko niego dosyć, więc mi ona no, to to było dość nieprzyjemne, aczkolwiek też to nie było jakieś bardzo niebezpieczne. No. Podejrzewam, że nowa też nie była. No na pewno. No sterylna nie była. Rzadko zdarza nam się chwalić jakimiś takimi wielkimi porażkami. Powiedz mi, chciałeś kiedyś rzucić cały ten autostop w i po prostu wrócić do domu? Zdarzyło ci się kiedyś tak, że było po prostu tak słabo, że, że chciałeś wsiąść w cokolwiek i być mhm. w domu za 15 minut? Tak. Były takie sytuacje i w autostopie to się no, stosunkowo często zdarza, kiedy na przykład się nie chce nic zatrzymać, a jeszcze do tego pada deszcz, to wiadomo od razu też też humor gorszy. No i no jest ciężko, no to się zdarza, aczkolwiek ja też uważam, że takie właśnie chwile ciężkie później się najfajniej wspomina, bo jednak to właśnie, gdzie było nam trudno, gdzie jakoś poradziliśmy sobie w jakiejś trudnej sytuacji, takie sytuacje się najfajniej wspomina, to z takich rzeczy są najlepsze wspomnienia. A tak, żebym faktycznie chciał wracać do domu, to miałem taką sytuację, kiedy jechaliśmy na, z kumplem, z Wojtkiem na e, be, kanonizację Jana Pawła II. Dojechaliśmy w ciągu całego dnia, całej doby z Krakowa do Cieszyna, e, do tego padał deszcz, namiot mieliśmy cały zmoknięty, śpiwór miałem przemoczony i właściwie już było pewne, że nie zdążymy na tą kanonizację, bo to była sobota około godziny 13. No Cieszyn nie jest zbyt daleko. No, a jest jeszcze 1400 km do Rzymu, więc było ciężko i ja już wtedy myślałem, pomyślałem sobie, że kurczę, chciałbym wracać do domu, że już i tak nie zdążymy na tą kanonizację, więc może lepiej wróćmy do domu, wysuszmy się i pojedźmy sobie gdzieś indziej, czy, czy coś takiego. Ale Wojtek był uparty i staliśmy w tym Cieszynie dobrych kilka godzin jeszcze tego dnia dopiero około 16 chyba zatrzymał się, auto, zatrzymał się auto do Wiednia i pojechaliśmy. No i do Rzymu dojechaliśmy, co prawda na kanonizację nie zdążyliśmy, ale do samego Rzymu dojechaliśmy, tam już było ciepło, wysuszyliśmy wszystko i wszystko było bardzo fajnie, to był bardzo fajny wyjazd, ale tak, tam w, ty, w tym Cieszynie miałem, miałem dosyć poważny kryzys. A jakbyś miał polecać autostopowanie, to samemu, czy we dwójkę? Albo więcej? Więcej to już jest ciężej, zawsze każda kolejna osoba zmniejsza szansę, we dwójkę jest bardzo fajnie ja jeździłem w bardzo różnych konfiguracjach jeździłem sam jeździłem we dwójkę, jeździłem z kumplem i z dziewczyną i z, w trójkę jeździliśmy i z siostrą i z mamą jeździłem stopem z, z w każdej możliwej konfiguracji i jeżdżenie we dwójkę jest super jest bardzo wygodne i jest też bezpieczniejsze i jest ciekawiej bo jest jakby w towarzystwie i to jest fajne i polecam szczególnie parom, bo jednak najłatwiej jest złapać stopa parze mieszanej dziewczyna i chłopak co też nie znaczy, że dwóch chłopaków nie złapię, bo też tutaj nie było dużych problemów. Wiadomo, że czasem się trochę dłużej stoi, ale też nie ma dużego problemu, żeby złapać. Natomiast sam jechałem na przykład sobie do Pekinu i też bardzo miło wspominam tą podróż. podróż Jak się podróżuje samemu, to, to zupełnie inaczej wygląda. Ta podróż troszkę zyskuje taki bardziej taki duchowy, duchowy wymiar i to przebywanie cały czas ze sobą i to te, ten wysiłek, ten czasem strach, to wszystko jakby wydaje mi się, że dosyć tak kształtuje osobowość i ma takie, no tak to jest takie sprawdzenie siebie i też właśnie takie przebywanie ze sobą to dużo daje, mi to dużo dało i ja się, myślałem, że będę się czuł bardzo jakoś samotny, ale też autostop ma to do siebie, że się jednak przebywa bardzo dużo z ludźmi, bardzo dużo tego kontaktu z ludźmi się ma, a do tego, kiedy jest się samemu, samym to dużo bardziej się jest otwartym na kontakt z innym człowiekiem, bo jednak jak się jest z kimś znajomym, to cały czas się przebywa i jakoś rozmawia z tym kimś, a kiedy jest się samemu jest się czasem samotnym, więc się chce rozmawiać z kimś, bo po prostu brakuje tego towarzystwa, więc jest otwartym na tych ludzi miejscowych, na tych kierowców i bardzo wtedy jakby lepiej można kogoś poznać, kiedy właśnie jesteśmy sami. Czy uważasz, że autostop zmienił twój charakter? Myślę, że tak. Ciężko powiedzieć, bo już jakby jeżdżę tyle, że nie wiem, czy to autostop pewne cechy we mnie wykształcił, czy ja te cechy miałem i dlatego autostop mnie tak pochłonął, ale tak, myślę, że autostop sporo zmienił w moim charakterze i takie jakieś cieszenie się z drobnych rzeczy i takie to, że wiem, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, bo w autostopie się często tak zdarza, że nam się wydaje, że w ogóle już po prostu koniec, że nikt nas nie zabierze, że w ogóle jest tragiczna sytuacja, a nagle zatrzymuje się ktoś, kto jedzie w ogóle do naszego miasta docelowego i nagle się wszystko tak wyjaśnia, że, że wszystko właściwie super idzie i, i, no i często takie właśnie takie, w, w autostopie jest taka mieszanka takiego, takiego doła i takiego entuzjazmu raz jest po prostu strasznie tragicznie i jesteśmy zdołowani mega, a to nagle jest po prostu mega entuzjazm, kiedy ktoś nas zabierze gdzieś daleko i to też uczy właśnie w życiu takiego, takiego spojrzenia na pewne sprawy, że zawsze jest wyjście z jakiejś trudnej sytuacji. To zawsze po prostu się jakoś to wszystko ułoży i myślę, że Autostop to we mnie jakoś wykształcił. Ja myślę też, że bycie panem własnego losu przez ten czas bardzo dużo daje takiej wiary w siebie. Przynajmniej ja podróżując z rowerem coś takiego zaobserwowałem. Mhm. To mamy do Ciebie ostatnie pytanie w takim razie. Jakie masz Porady dla osób, które chcą spróbować autostopu po raz pierwszy w swoim życiu? Poćwiczyć sobie, że tak powiem, czyli nie jechać od razu, na, nie, nie, nie iść na głęboką wodę, tylko spróbować sobie po prostu pojechać do nie wiem, z Krakowa do Warszawy, czy gdzieś tam do domu pojechać i spróbować na jakieś krótkie dystanse, gdzie, gdzie będziemy mogli w każdej chwili jakoś zawrócić, czy coś, jak nam się, jak nam nas złapie deszcz, czy coś takiego to myślę, że takie ćwiczenie właśnie na takich drobnych, krótkich trasach jest, jest, jest fajne. No kurczę, to jest ciężkie pytanie, bo to tak naprawdę no, jedna rada to jest wyjść po prostu na pobocze i łapać. I y, tutaj nie, nie, nie ma nawet jakiegoś wielkiego planowania, tu nie ma co zaplanować, no, tylko tą trasę, ten punkt docelowy, a reszta się jakoś sama układa. I... Y, no nie wiem, ciężko, ale ciężko powiedzieć naprawdę, tak żeby czy jakieś konkretne rady. Jeżeli ktoś chce spróbować, to niech po prostu idzie i, i łapie. Też ludzie czasem mnie pytają, yy, znaczy jak, tak się, nie wiem, tak się tak, tak jakoś yy, sugerują, że ten autostop jest taki skomplikowany, że to, że jak się w ogóle przygotowuje do takiej podróży i tak dalej, że, że to w ogóle jak, jak to robię, a tak naprawdę ten autostop jest najprostszym formą podróżowania, tu jakby... Nie muszę kupować żadnych biletów, nie muszę y, y, jakoś y, rezerwować jakichś noclegów. Nic nie robię takiego. Po prostu idę na pobocze i łapię. Tu jakby nie ma żadnej... Poza wizami, gdzieś tam wizy czasem trzeba załatwić wcześniej. Ale poza tym jest to najprostsza forma podróżowania. Tu nic nie trzeba planować. Tu po prostu trzeba wyjść na pobocze i, i, i jedziesz. I nawet, jak, nawet jak jedziesz na rowerze, o ten rower musisz zadbać. Musisz tam coś nasmarować, wziąć jakieś części. Tutaj nic. No, bierzesz po prostu najważniejsze rzeczy, kilka ciuchów, namiot, śpiwór i i ciśniesz i wierzysz to, co przyniesie droga. To ja mam dla Was bardzo ciekawą rzecz, bo nie pochwaliliśmy się tym na samym początku. Kuba prowadzi bloga i bloga można znaleźć pod adresem plecakwspomnień.eu No właśnie. A na tym blogu jest też poradnik dla osób, które chcą po raz pierwszy się wybrać autostopem. Ja z tego poradnika korzystałem. Jest mega kozacki i dzięki niemu na razie raz, bo, bo taką miałem potrzebę. Przejechałem za Poznań i to w czasie krótszym niż dojechałbym tam jakimkolwiek innym środkiem transportu. I to właśnie dzięki Kubie. Serdecznie Was zapraszam, żebyście odwiedzili plecak wspomnień.eu, bo możecie tam poczytać o jego wspaniałych podróżach i dowiedzieć się o miejscach, w których Kuba opowiada... Na żywo o tym, co przeżył podczas podróży. Nie zapomnijcie też polubić jego fanpage'a i odwiedzać jego bloga regularnie, dlatego że są tam też inne fajne poradniki. A my słyszymy się... Już wkrótce w kolejnym odcinku podcastu Koło Roweru zajmiemy się w nim postanowieniami noworocznymi, ponieważ z nimi bardzo często są problemy. Jednym z nich może być właśnie na przykład autostop. Dzięki Wam wielkie za wysłuchanie od dzisiejszego odcinka podcastu, a jeżeli podobał się Wam on na tyle, że chcecie coś dla mnie dobrego zrobić, to możecie go ocenić w iTunes. Dzięki Waszej pomocy dotrze on do kolejnych rowerowych pasjonatów. Ehm. No i co? Chyba tyle Kuba. Będziemy kończyć i chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Kuba pewnie o tym nie wie, ale słyszymy się za dwa tygodnie z Kubą. Będziemy rozmawiać o tanim lataniu, ponieważ Kuba oprócz autostopu potrafi też wynajdować tanie bilety. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Hej! Dzięki!